Od początku tego roku weszła integrowana ochrona roślin i niektórzy powiedzieli, no to skończyło się reklamowanie chemii w rolnictwie, skończyło się lanie środków ochrony roślin całymi tonami, skończył się biznes. Ale tutaj na konferencji Diponta, jak widzę w Elblągu, paleta środków ochrony roślin prezentowana jest... Tak samo szeroko jak w ubiegłym roku, a może nawet i szerzej. No to jak? Sytuacja z zintegrowaną ochroną jest o tyle bezpieczna, że dla tych wszystkich, którzy stosowali i stosują środki ochrony roślin zgodnie z etykietami, myślę, że nie ma żadnych problemów z kontynuowaniem stosowania tych produktów przez cały okres czasu. To znaczy, to nie ulega tutaj nic zmianie? Integrowana ochrona roślin nie będzie oznaczała dla polskich rolników konieczności ograniczenia? Nie ograniczenia nie, tylko stosowania zgodnie z zaleceniami stosowania zgodnie na przykład, bardzo często e, stosowane były nie e, dlatego, że powinny być stosowane, tylko, że sąsiad na przykład stosuje. Natomiast dzisiaj, bazując na integrowanej ochronie roślin i na monitoringu z tym, co my wychodzimy, na przykład ze specem naszym, czyli z monitoringiem chorób najważniejszych w rzepaku, teraz systemem Evolio, czyli monitoringiem o mocnicy prosowianki w kukurydzy, będziemy w stanie poinformować rolnika, kiedy należy tak naprawdę stosować środki ochrony roślin. Do programu monitorującego jest on bardzo ciekawy, więc myślę, że wrócimy na koniec naszej rozmowy. Natomiast mnie to zastanawia to w aspekcie postawy rolników, bo z tego, co Pan mówi, wynika, że rolnicy dotąd stosowali środki ochrony roślin niezgodnie z etykietami i na oko. Nie, nie. Ja myślę, że ci wszyscy, którzy przychodzą na tego typu spotkania stosowali zawsze z myślą taką, że stosują, żeby zapobiec czymkolwiek i stosowali zgodnie z etykietami i stosowali e, tak naprawdę cały czas zgodnie z integrowaną ochroną. Ustawa to co zmieniła to tylko zapis odpowiednich e, procedur, czyli zapis odpowiednich metod stosowania e, produktów, z zapis dlaczego się zastosowało dany produkt. I dlatego dlatego prawdopodobnie tutaj nic nie będzie zmienionego w stosunku do mentalności rolników, bo ci dobrzy, którzy stosowali zgodnie z dobrą praktyką rolniczą nie mają czego się obawiać. Nie mają się czego obawiać, oczywiście jak najbardziej. Sprawa, która bywa czasami poruszana, jest, jest to problem wyjałowienia gleb skutkiem stosowania chemii. To zjawisko obserwujemy w zachodniej Europie, w Polsce jeszcze na szczęście nie, natomiast wielu mówi, że polscy rolnicy, i tak nie mają szans narobić szkód tą chemią, bo za mało jej używają, bo ich nie stać na to. W przypadku stosowania za mało chemii to chyba bardziej tutaj miałby, mielibyśmy na myśli stosowanie nawożenia, bo nawożenie bardziej jest w stanie wyjałowić glebę, jeżeli stosujemy tylko nawozy w oparciu o nawozy mineralne. Natomiast przy stosowaniu środków ochrony roślin, to zawsze mamy tą granicę, kiedy możemy zastosować dane rozwiązanie od do i myślę, że te dawki, które są zarejestrowane, to też uwzględniają to, bo większość zapisów na etykiecie jest taka, że albo jednorazowo w okresie wegetacyjnym, albo maksymalnie dwukrotnie może być dany środek zastosowany właśnie po to, żeby zabezpieczyć przyszłe pokolenia przed tą dobrą jakością gleby, ale z drugiej strony też, żeby chociażby nie powodować uodpornień na szkodniki, uodpornień na choroby. Myślę, że tutaj nie powinno być żadnych problemów. Widziałam podczas prezentacji kolejnych produktów podkreślone i, na, i tłustym drukiem wyróżnione, wyróżniony aspekt ochrony owadów pożytecznych. Wcześniej tego nie braliśmy pod uwagę, a jak wiemy w ciągu minionego wieku, nawet w Polsce e, znaczna większość gatunków, chociażby pszczół, jakże pożytecznych w rzepaku, nam wyginęła. Zaczynamy na to zwracać chyba teraz jeszcze większą uwagę niż nawet rok temu, bo rok temu nie widziałam takich adnotacji. Jest kilka aspektów. Jeden z aspektów jest taki, że jest uodpornienie pewnych gatunków szkodników na powszechnie stosowane od wielu lat y, chociażby insektycydy z grupy pyretroidów i tutaj dlatego większość firm poszukuje już nowych rozwiązań, poszukuje nowych e, substancji aktywnych uwzględniających ochronę środowiska. Ochrona środowiska to pszczół. i pszczół, tak, czyli uwzględniających ochronę pożytecznych wszystkich gatunków, pozostałych e, owadów, które są niejednokrotnie sprzymierzeńcami, tak jak pszczoły, ale są też sprzymierzeńcami w zwalczaniu e, szkodników, które, e, z którymi e, borykamy się, które stwarzają zagrożenie dla upraw rolniczych. No właśnie, a może odpuścić sobie w całą tą chemię i pozwolić pożytecznym mikroorganizmom, pożytecznym owadom samodzielnie uregulować ten ekosystem z korzyścią dla nas i dla nich? Można by tego dokonać, jak najbardziej, ale wtedy na przykład zderzylibyśmy się z informacją tego typu, że potrzebujemy do wyżywienia na 7 miliardów osób, czyli zapotrzebowanie na zboża, na kukurydzę, na rzepak jest ogromne, a plonowanie spadłoby o połowę, bo pożyteczne owady nie radziłyby sobie, żeby zwalczać szkodniki. No i tutaj myślę, jest też ten aspekt właśnie wielkości produkcji. Tu jest najważniejsza rzecz. Czyli to nie jest tak, jak mówią niektórzy, że dzisiejsze odmiany, które mają bardzo wyśrubowaną wydajność, kosztem tego jest fakt, że są bardzo mało odporne. Te odmiany również by planowały, tylko że już by nie, zas nie zaspokajały naszych gospodarczych tak, oczekiwań, tak, tak? Tak, sytuacja byłaby tego typu, że... Zdolność plonotwórcza odmian jest na poziomie w przypadku pszenic niejednokrotnie 12 ton, ale tak naprawdę nikt nie zbiera 12, bo wiele czynników ogranicza to czynniki atmosferyczne, środowiskowe, no i później już jakieś chorobotwórcze czy, czy szkodniki. Więc no, i tu później zderzamy się z tą sytuacją, że brakuje żywności na świecie. Wracając do zasadniczego tematu, czyli integrowanej ochrony, czyli dobrze wziąć na cel, dobrze wycelować i strzelać we właściwym momencie. Wasz program komputerowy, jak rozumiem, i przez internet można do niego, i przez smartfona można z niego korzystać. Jak on działa? Są dwa programy. Jeden to jest ten spec, który działa w oparciu o pułapki Burharda, które wyłapują zarodniki suchej zgnilizny kapustnej, rozmieszczone są pułapki na terenie całego kraju, w tych najważniejszych miejscach, gdzie, są, gdzie jest produkowany rzepak i na tej podstawie yy, rolnik, otrzymuje informacje przez DIPONTA, przez Polską Akademię Nauk, czy to w formie mailowej, czy w formie SMS-owej, wie dokładnie, w którym momencie zastosować dane rozwiązania. Podobna sytuacja jest w oparciu o nowy system monitorowania omacnicy prosowianki, a mianowicie też są to umieszczone na terenie kraju, czy w tych miejscach, w których największe jest zagrożenie dzisiaj omacnicą, pułapki i pułapki wychwytując szkodnika widzimy, że szkodnik się pojawia, co oznacza, że będzie żerował na kukurydzy, co oznacza, że trzeba zabezpieczyć tą kukurydzę przed, przed szkodnikiem. Widzimy to na stronie internetowej na mapce, że o jest omacnica powiat kartuski, tak? Dokładnie, dokładnie tak jest i ten, który jest zalogowany dostaje bezpośrednio taką informację do siebie, bo podając w momencie loginu podaje miejsce zamieszkania, czyli powiat podaje. Położenie a, pola? Położenie pola i w danym miejscu wiemy, czy jest już to zagrożenie, czy nie i on też wie, czy ma to zagrożenie, czy nie.